Wibracja 5 Dziękuję Ci, Matko Ziemiu. Na zderzaku mojego pierwszego auta miałem nalepkę. Ziemia jest naszą matką, traktuj ją z szacunkiem. Jesteśmy na ziemi i doświadczamy życia, to ogromne szczęście. Ziemia to cudowne miejsce. Całe złodziejące się na naszej planecie nie ma nic wspólnego z matką naturą, dotyczy wyłącznie nas. Każdego dnia, kiedy siadam na matę do jogi. Dziękuję Ziemi i łączę się z jej rytmem. Kiedy rozpoczniesz pracę nad wznoszeniem swoich wibracji, przyczynisz się do zwiększenia częstotliwości wibracji planety. Wyższa duchowość uczyni Cię bardziej świadomym Ziemi i sprawi, że bardziej o nią zadbasz. Gdy rzucamy śmieci na chodnik i nie segregujemy odpadów, działamy spoza centrum serca. Pomagając naturze, opiekując się nią, Dziękując jej i przykładając się do czystości planety, sprawiamy, że jej duchowość oczyszcza się, co z kolei ofiaruje więcej przestrzeni światłu. Podczas swojej wędrówki zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić, aby pomóc Matce Ziemi. Czy możesz nakarmić jej ptaki? Może posprzątasz park, plażę lub las? Czy jesteś w stanie zużywać mniej plastiku i przyłożyć się do recyklingu? Wszystkie podobne czynności sprawią, że staniesz się bardziej świadomy otaczającego Ci świata oraz pomogą posprzątać Twój świat wewnętrzny. Wibracja na dziś Dzisiaj podziękuj Matce Ziemi. Jak to zrobić? Pokażę Ci pozycję jogi, którą sam wykonuję, kiedy chcę złożyć podziękowania. Jest odpowiednia dla każdego, bez względu na stan sprawności fizycznej. Wierzę że pomaga mi zjednoczyć się z wielką matką. Pozycja nazywa się balasana lub pozycja dziecka, rozszerzona wersja. Możesz wykonać to ćwiczenie w domu lub na łonie natury. Uklęknij i ustaw kolana na odległość bioder. Jeżeli masz matę do jogi, umieść kolana na jej końcach. Złącz ze sobą duże palce stóp. Pochyl się do przodu i zbliż czoło i dłonie do ziemi. Rozstaw szeroko palce dłoni i wciśnij je w podłoże. Z każdym wydechem obniżaj biodra ku piętom i rozciągaj kręgosłup. Balasana, pozycja dziecka możesz wykorzystać przy tym poniższą lub własną modlitwę. Matko Ziemio, jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję, że jesteś. To wspaniałe uczucie móc istnieć na tej planecie. Dzisiaj przyrzekam starać się pomagać Ci w ewolucji. Wiem, że wraz z Twoim wzrostem ja również rosnę i rozwijam się. Dziękuję za wszystkie Twoje dotychczasowe błogosławieństwa. Czuję się błogosławiony. Podziel się wibracją. Dziś decyduje się uszanować ziemię, ponieważ jest naszą matką.